Posłuchajcie go sami. Jak tylko usłyszałem, że Bollywood zagości na masie kultury, postanowiłem dopełnić obraz tamtejszego kina, mini przeglądem bollywoodzkich, czy może bardziej prawidłowo mówiąc indyjskich filmów grozy. Zatem witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na horrory Made in India. Nie będę ukrywał, że moje wyobrażenie na temat tamtejszego kina było nacechowane uprzedzeniami. Spodziewałem się długich partii pląsów i piosenek, które będą psły odbiór całości. I cóż, pląsy się pojawiają, ale powiem szczerze, że ogólnie zaskoczyłem się bardzo pozytywnie. Na pierwszy rzut polecam 13B, który jest filmem chyba najbliższym moim wyobrażeniom. Długi, niespełna 140-minutowy, posiadający w obsadzie parę poliwódzkich gwiazd, zawierający parę sekwencji taneczno-wokalnych, ale przy tym będący naprawdę solidnym kinem grozy. Rozpoczyna się dość sztampowo. Do nowoczesnego wieżowca do mieszkania 13B na 13 piętrze wprowadza się małżeństwo wraz z dużą rodziną. W domu zaczynają dziać się oczywiście dziwne rzeczy, a ich kulminacją jest moment, w którym w telewizji codziennie o 13 pojawia się nowa telenowela. O tyle zaskakująca, że odzwierciedlająca to, co się dzieje wokół naszych bohaterów. Możecie wyszyć lub nie, ale ta historia, mimo że rozkręca się dość powoli, naprawdę potrafi porwać, a całość jest opatrzona bardzo satysfakcjonującym finałem. Już na przykładzie tego jednego filmu widać także jeszcze jedną zaletę obcowania z takim kinem. Unikatowe, bo niejako od wewnątrz, spojrzenie na indyjskie zwyczaje i kulturę. No i są pląsy. Byłem ciekaw, jak to wypada i o dziwo nie wybija to nadmiernie widzę z akcji. No może poza jedną sekwencją. Młodzi małżonkowie sięgają po kamasutrę w wiadomym celu, zbliżają się do siebie i nagle zamiast typowych zachodnich obściskiwań mamy 4,5-minutowy teledysk na plaży. Ale jak doczytałem, taka to kultura. Ale zanim przejdę do dwóch filmów Warmy, czyli Bud i Rad, chciałbym powitać gościa. Postanowiłem zaprosić Mando, znanego Wam dobrze z Radia SK, aby opowiedział Wam trochę o swoich przygodach z indyjskim horrorem, w tym oczywiście z ekranizacjami Kinga. Witam Cię, Mando. Witam bardzo serdecznie w horrorach Jerego. Tutaj mnie jeszcze nie było. Domiana, znawcy Bollywood, czy też nawet znawcy samych horrorów Bollywood, no bardzo mi jeszcze daleko. Zresztą nie planuję zgłębiać tej dziedziny, by móc się mianować znawcą, ale coś tam liznąłem w tym temacie i to coś wystarczyło, by zmienić postrzeganie tego kina. W skrócie, każdy kto słyszał określenie Bollywood no, ma konkretne skojarzenie. Śmieszne, kiczowate, absurdalne, a do tego tańczą i śpiewają. I tak myśli każdy, bez względu na to czy widział czy nie widział choć jeden film z tego worka. Ja widziałem trzy bollywoodzkie horrory, dwie ekranizacje Kinga i jeden świąteczny slasher. Każdy z nich omówiłem w konkretnych podcastach, ale najistotniejsza myśl z tych recenzji jest taka, że mm, zostałem bardzo pozytywnie zaskoczony. To nie były filmy jakoś szczególnie mocno wybijające się ponad przeciętność. Bardzo często oceniałem je przez pryzmat, czy to bollywoodzkiego stereotypu, czy niskich standardów świątecznych produkcji klasy B. Indyjska Misery była filmem słabym. Słabym i bardzo kiczowatym. Jak ktoś zacznie przygodę z tą gałęzią Bollywood od Julie Galapati, no to na tym zakończę i zdania na temat Bollywood nie zmieni. Świąteczny Hide and Seek był filmem dobrym, chociaż niczym nie wybijał się na tle innych slasherów. Takie skrzyżowanie slashera z piłą, ze świętym Mikołajem w tle, można obejrzeć. Natomiast kingowe No Smoking to już nieco wyższa półka. Bardzo dobry, ciężki, niejednoznaczny, mocny, klimatyczny film. Miałem ten komfort, że od niego zacząłem cały swój krótki romans z tym kinem i już na starcie musiałem całkowicie zmienić podejście do niego. Jednak przyznaję, że choć teraz zdaję sobie sprawę, że Bollywood nie musi być absurdalny i kiczowate, to nadal zwyczajnie nie chce mi się sięgać po kolejne tytuły. Od lat mam na półce jakiś horror na DVD, Jerry już wcześniej na swoim blogu polecał kolejne tytuły, ale jakoś ciągle zwyczajnie mi się nie chce poświęcać 3 godzin, bo tyle średnio trwa jeden sens. Poza tym zdaję sobie sprawę, że jeden naprawdę dobry film przypada pewnie na sto beznadziejnych i obawiam się, czy już nie wyrobiłem swojej normy. Cóż, jak ta statystyka się układa, nie wiem, ale w moim przypadku na szczęście wypada zdecydowanie lepiej, Najlepszym dowodem są dwa filmy Ram Gopal Varmy. Postanowiłem omówić oba razem. Pozornie różnią się bardzo. Boots to film fabularnie dość pokrewny z az azjatyckim Ghost Stories, zaś Rad to horror dość nietypowy. Trochę historia na wiedzeniu, trochę o opętaniu, trochę zaś opowieść obyczajowa o charakterze inicjacyjnym. A całość mocno igrająca z oczekiwaniami widzów. Łączy jednak bardzo wyraźny autorski sznyt. W obu wita nas ostrzeżenie o tym, jak bardzo przerażający seans przed nami, co przypomina jako żywo marketing rodem z egzorcysty Fritkina. W obu twórcy bawią się kamerą i nietopowymi ujęciami. Czasem mamy sta ujęcia statyczne, a czasem Gopal warma serwuje nam ujęcia ale słynne sekwencje z oczu demona We Evil Dead. I w obu w zasadzie nie uświadczymy piosenek i tańców. Nie zmienia to faktu, że zarówno Bud jak i rad sprawdzają się bardzo dobrze jako porządne rozrywkowe horrory. A oprócz tego znów, podobnie jak w przypadku 13B, stanowią fantastyczne kino o niemalże antropologicznym potencjale. Cóż, nie widziałem może jakieś oszałamiającej ilości indyjskiego kina Grozy i choć podobnie jak Mando nie mam ambicji zostać ekspertem w tej dziedzinie, ale to co poznałem sprawiło, że mam zdecydowanie chrapkę na więcej. To kino nietypowe, choć nie bojące się czerpać pełnymi garściami z klasycznych, horrorowych motywów. Mamy nadzieję, że zachęciliśmy Was, aby poeksperymentować z indyjskim kinem Grozy, a jeżeli nie starczy Wam odwagi na Bollywoodską Misery, sięgnijcie choćby po 13B. Warto!